Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 kwietnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przedłużone do czasu zakończenia rozmów pokojowych. Czyste powietrze pod lupą CBA, w resorcie klimatu, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty dotyczące programu. Obiecane olimpijczykom przez Zonda Kryptonagrody pod znakiem zapytania. Prezydent Donald Trump ogłasza, że przedłuży zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Poproszono nas o wstrzymanie ataku na Iran do czasu, aż ich przywódcy i przedstawiciele przedstawią wspólną ofertę, napisał amerykański przywódca w mediach społecznościowych. Dodał, że nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych brakuje systemu doradczego, który wskazywałby mu sposoby postępowania w kwestii kryzysu na Bliskim Wschodzie. Tak mówiła rano w bezuników rozmowie politycznej trójki amerykańska publicystka Ann Applebaum. Dodała, że Donaldowi Trumpowi zdarza się korzystać z porad dziennikarzy. Ja mam kolegę w moim czasopismie, który regularnie do niego zadzwoni. On odbiera telefony. On z nim rozmawia i nawet jest w stanie im zapytać, co ja powinienem robić. What should I do? On jakby. Testuje różne narracje, czy to dobrze brzmi. On myśle o, o, o Iraniu jako problem komunikacyjny, propagandowy. Realne sytuacje jest dla niego kompletnie niezrozumiana. Jutro w Bez Uników, wicemarszałek Senatu Maciej Żewną z Polski 2050. Na ten dzień czekaliśmy naprawdę długo. Tak o wejściu CBA do Ministerstwa Klimatu mówi szefowa resortu Paulina Henning-Kloska poinformowała, że na wniosek prokuratury europejskiej zostały przekazane dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze. W ocenie śledczych, funkcjonariusze publiczni nie dopełnili obowiązków w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu.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 I jeszcze w tym tygodniu prezydent ma skierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie ślubowania sędziów w Sejmie. Karol Nawrocki uważa, że odbyło się to niezgodnie z prawem. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że prezydent przypisuje sobie kompetencje, których nie ma. Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że ślubowanie odbyło się zgodnie z prawem. PiS, Trybunał Konstytucyjny i KRS traktują jako element sprawowania władzy a my traktujemy jako element niezależny od polityków i na tym polega różnica między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 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału. Dwoje z nich zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na uroczystość złożenia ślubowania. Pozostali złożyli ślubowanie w Sejmie w formule wobec prezydenta, jednak bez obecności w parlamencie głowy państwa.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 Dramatyczna walka o życie wieloryba zabłąkanego w Bałtyku. Humbak znów utknął na mieliźnie, tym razem w miejscu, gdzie woda opadła tak nisko, że nad powierzchnię wystaje prawie połowa morskiego zwierzęcia. Wieloryb Timi zyskał drugie imię, Hope, czyli po angielsku nadzieja. Ta nie gaśnie w ludziach zaangażowanych w akcję ratunkową. Humbak jest otaczany sześciennymi metrowymi workami z piaskiem. To ma pomóc spiętrzyć wodę, żeby Timi miał jak najlepsze nawodnienie, a jednocześnie odciąć go od kierunku w głąb zatoki wyspy PL. Maszyny kopią w dnie kanał, którym chcą skierować Hope na otwarte wody Bałtyku, licząc, że wieloryb wypłynie z zatoki, a potem ruszy w drogę na północ ku duńskim cieślinom między Morzami Bałtyckim a Północnym. Walczymy. Ja, to zwierzę, pracujemy, żeby mu pomóc. Wiemy zarazem, że to chory pacjent. Jednak nadzieja umiera ostatnia, a Hope wciąż daje oznaki życia. Powiedział minister środowiska landu Mecklenburgia Pomorze Przednie. Till Backhaus zapewnił, że zdejmowane są wszystkie biurokratyczne blokady, żeby decyzje zapadały szybko i nic nie ograniczało chętnych do ratowania Humbaka od ponad półtora miesiąca zagubionego w Bałtyku. Z Berlina, Adam Górczewski i Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie trójki więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Serwis Sportowy Adam Malecki Madryt y jest nie tylko stolicą Hiszpanii, ale także światowego tenisa. To tam rozgrywane są turniejowe tysięczniki pani i panów. W rywalizacji kobiet pierwsze spotkanie ma już za sobą Magdalinet, która odprawiła z kwitkiem Amerykankę Montgomery 6-4-6-3 i w kolejnej rundzie zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz. Od drugiej rundy grę rozpoczną Iga Świątek i Magdalena Frenk. Ta ostatnia jako rezerwowa wskoczyła w miejsce kontuzjowanej Amandy Anisimowej. A Hubert Hurkacz poznał rywala w pierwszej rundzie, zagra z kwalifikantem Polski. Portugal, Portugal, Nasi pięściarze przebywają w Brazylii, gdzie walczą w Pucharze Świata. Niespodziewanie z rywalizacji już w jednej ósmej finału odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Do ćwierć finału awansowała za to Angelika Krzysztoforska. O półfinał powalczy także Agata Kaczmarska. O brązowy medal mistrzostwa Europy w Tiranie walczył dzielnie Majerbek Salimow. Reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym zajął piąte miejsce w wadze do 63 kg. Pochodzący z Czeczeni zawodnik przegrał walkę o brąz z z ormianinem Karenem Aslanianem 0 do 11. Także o trwa zacięta rywalizacja w siatkówce kobiet. Walka toczy się do trzech zwycięstw i to wciąż Uniopole prowadzi, choć BKS Bielsko-Biała zmniejszyła porażki, wygrywając dzisiaj 3 do 0, mówi kapitan Uniopole, Katarzyna zaroślińska król. Wygrał zespół z Bielska, ale w końcówkach myślę, że w każdym secie walczyłyśmy. Zabrakło trochę. 2-1 wciąż dla nas. Rywalizacja dalej trwa. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. To są mecze o medale i dzisiaj okazało się lepsze Bielsko, natomiast myślę, że też nie zagrały Źle, dawałyśmy serce i wszystko, co było w naszej mocy. Unii prowadzi 2 do jednego kolejny mecz w sobotę w Bielsku-Białej. A w piłce nożnej Inter Mediolan został pierwszym finalistą Pucharu Włoch. Como do 69 minuty prowadziło na San Siro, wygrywało 2 do 0, ale Neradzuri zaczęli odrabiać straty i wygrali ostatecznie 3 do 2. Piotr Zieliński grał do 60 minuty. Inter zagra ze zwycięzcą parę lazio atalanta U nas piłkarki GKS-u Katowice i Czarnych Sosnowiec awansowały do finału. Pucharopolski w półfinale GKS pokonał na wyjeździe Lecha Poznań 5 do 0, a zespół Czarnych Sosnowiec wygrał po rzutach karnych z pogonią Szczecin. Finał odbędzie się 16 maja w Szczecinie, a w Hiszpanii w Premiera Division Real Madrid prowadzi 2 do 0 za Laweszem, a w Premier League Brighton rozbiło Chelsea 3 do 0. Zimna noc przed nami w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami. W rejonach podgórskich oraz na północy i wschodzie temperatura może spaść do około minus 4 stopni, w innych regionach od minus 2 do plus 1. Jutro w ciągu dnia od 11 do 17 stopni. Będzie przeważnie słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć. Autopromocja. Tutaj kultura.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 w Trójce w każdy piątek między trzynastą a piętnastą. Agnieszka Obrzańska, do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie dwudziestej trzeciej. H. CH. H. C. tip of the tip of the the Dobry wieczór. Bartek Haciński i Jacek Hawrelu. Witamy ponownie w drugiej części y, audycji HCH. No i będziemy krążyć y, do północy w takich właśnie rejonach, niesamowitych momentami. To jest to był fragment albumu właśnie epki Off of the Record. Myśmy pod koniec ubiegłego roku mieli okazję prezentować Państwu ostatnią zeszłoroczną płytę Romeo Poirier, której akcja toczy się w studiach nagraniowych, ale właściwie nie po tej stronie nie po tej stronie konsolety, po której zwykle bywamy, czyli w, w, w reżyserce studiów nagraniowych. I wszystkie te ambienty, wszystkie dźwięki z reżyserek Romeo Poirier uformował w taką opowieść dźwiękową, niezwykłą zupełnie, tak, mówiliśmy o tym, że to takie słuchowisko właściwie dźwiękowe. Tak, a z tego słuchowiska, tu, tu akurat na płycie Off of the Record zostały stworzone remiksy. Off the Record w remiksie People Like Us, przed momentem. No i to jest nowa rzecz, bo ta, ta mała płytka ukazała się tydzień temu. Mamy jeszcze dużą, z którą nieco wyprzedzamy terminarz, jak już wspominaliśmy na samym początku. Ale opowieść jest znacznie szersza i opowieść nie dotyczy tylko młodego Francuza, Romeo Poirier, tylko dotyczy jego ojca, Filipa Poirier. Filip Grusza i Romeo Grusza nas interesują. No i to jest bardzo długa historia, zatem musimy streścić ją w kilku zdaniach, ponieważ Filip Poirier. To jeden z artystów, powiedziałbym takich najbardziej aktywnych na scenie muzyki improwizowanej, rockowej, poetyckiej, piosenkowej lat 80., -tych, 90. -tych i później także 2000., związany ze Strasburgiem, skąd pochodził. W połowie lat 80., właśnie na początku już zakładał pierwsze zespoły, ale pod koniec lat 80. pojawiła się nazwa Katonoma. I to jest jakby najważniejsza część tej opowieści. Jedna z najważniejszych francuskich grup muzyki improwizowanej, później rockowej, piosenkowej, ale zawsze gdzieś byli oderwani od tego głównego nurtu, zawsze gdzieś w stronę awangardy, poetyki takich rzeczy, które trudno jest sklasyfikować. On i Rudolf Burger to byli dwaj muzycy, którzy tworzyli siłę napędową zespołu Katonoma. To nie był zespół, który bardzo dużo nagrywał. Nagrywali tak naprawdę od końca lat 80., od 88 roku do 2001 po wydaniu płyty zatytułowanej po prostu Katonoma. Zespół zagrał jeszcze trasę i artyści rozeszli się w swoje strony, chociaż kontaktowali się ze sobą, nagrywali Rudolf Burger i właśnie Filip Poirier występowali razem. Zawsze ważne było dla nich słowo, stąd chociażby teksty Szekspira, Becketta czy Jacka Spicera pojawiały się na płytach tej formacji. Ale co jest istotne, że Filip Poirier był takim muzykiem, który no, działał z wieloma artystami, nie tylko sceny muzycznej, ponieważ sam, o czym będziemy też opowiadać Państwu, związany był ze środowiskiem artystycznym. Wykładał Najwyższej Uczelni na Wydziale Grafiki i Malarstwa, Designu, także to było również jego pasją i zawodem. Łączył te dwa elementy w swoim życiu artystycznym. Natomiast no, jako katonoma, myślę, że przeszedł do historii muzyki francuskiej. I teraz drobny fragment, by trochę pokazać Państwu kontekst. Przeniesiemy się właściwie nie do lat 90., ponieważ wybrałem dość szczególny album, który ukazał się w roku 2015, kiedy to pojawiła się płytka Rodolf Burger i Philippe Poirier, wykonują utwory Katonomy. To było szczególne zamówienie, ponieważ Rudolf Burger otrzymał zamówienie, by wykonać program wokół tekstów Jacka Spicera. Poprosił Filipa Poirier i razem wykonali kilkanaście utworów z repertuaru Katonomy. W takich, powiedziałbym już bardzo kameralnych wersjach to nie była reaktywacja zespołu, ponieważ jeden z muzyków rok wcześniej zmarł Także to była już trochę inna historia i myślę, że ona jest bliższa temu, co Poirier robił później z synem. Tytuł bardzo pasuje. To właśnie. The Radio. C'est la radio qui m'a appris la mort de Bérézekine. Un jour d'été brûlant, un jour avec des oiseaux dans le ciel. A Imaginons une frontière, un poème. Un poème que quelqu'un peut avec Un poème où quelqu'un pourrait se cacher Avec la troupe d'un shérif à ses trousses poème no hard Un poème sans tournant brusque no houses to get lost in. Ni maison pour se perdre no of customary magic. Sans la trame magique ordinaire Jardin des supplices, les montagnes russes. C'est la radio. C'est la radio qui m'a appris la mort de Billy the Kid. Un jour d'été brûlant. Cette distance qui... man. I'm a Poeta, grafik, filmowiec momentami, momentami człowiek, który oprawiał różne dzieła literackie w muzykę, no ale też taki wykonawca właśnie, takich piosenek de facto. Muzyka, która zabrzmiała przed momentem, była dziełem Filipa Poirier. Tekst oryginał Jack Spicer, a śpierał Rudolf Burger czyli jego kolega z zespołu Katonoma. Co jest istotne, że ta wersja, ona znacznie się różni od wersji oryginalnej zespołu Katonoma z lat 90., która była bardziej rockowa, taka bardziej wy, wyimprowizowana. Natomiast no, po latach utwory Katonomy w aranżacjach Filipa Poirier i Burgera brzmiały już nieco inaczej. Tutaj gościnnie także wystąpił obsługujący instrumenty klawiszowe Julię. Pehodo. Także to był taki powrót dobrych znajomych, przyjaciół, którzy powrócili do tego repertuaru. No i jednocześnie także pokazali, jak te utwory katonomy mogą zabrzmieć po latach. No i ważna informacja i smutna informacja jest taka, że Filipa Poirier nie ma już z nami. Tak. Zmarł prawie dokładnie przed rokiem, 28 kwietnia 2025 roku. I, I właściwie do końca nie wiemy, jak wyglądał proces powstawania albumu, którego za moment posłuchamy, a który stworzyli wspólnie z synem. Czy wszystkie teksty zdążył ojciec wygłosić, nagrać przed śmiercią, czy tam były jakieś nagrania archiwalne to nie jest do końca jasne. Natomiast zanim przejdziemy do y, tego albumu y, Ojca i Syna wspólnego to może jeszcze fragment y, tej, tej płyty, która właściwie oryginału tej płyty, która otworzyła dziś, y, tę drugą godzinę dzisiejszej audycji czyli jesteśmy w studiu nagraniowym, w reżyserce y, i nagrywamy akurat w tym wypadku Werber. Oh my, <laughs> my. my oh, Shit! I moved the snare drum mic banged into I'm sorry, John. What are you doing? I banged into the snare drum mic. Is this the right place? Czy ten mikrofon od Werbla stał we właściwym miejscu? No właśnie. Na to, to pytanie, na, które padało w tym utworze. Snare drum Mike, to jest yy, yy, fragmencik tylko większej opowieści o tym, co się... Yy, właściwie takiego kolażu dźwiękowego, bo Romeo Poirier zajmuje się dźwiękowymi kolażami. Nie do końca ambient w czystej postaci, nie do końca nagrania terenowe, tylko coś pomiędzy. Coś, co powstaje, yy, właściwie tak jak to opisać na, na samym wstępie, no. Słuchowisko radiowe. To jest najbliższa chyba, wydaje mi się, forma. Choć bardzo muzyczna w tej wersji. Bardzo muzyczna. To wszystko się układa w, Choć... przede wszystkim w bardzo ciekawie zaaranżowane, poklejone utwory. Myślę, że tytuł płyty, która pojawi się 1 maja, także podpowiada nam trochę może samą formę, bo są to takie obrazy mówione trochę. Dodajmy obrazy dźwiękowe, mówione Image Parle. To jest album, który dopiero się ukaże i z którego za chwilę będziemy słuchać muzyki. To są rejestracje, które powstawały między 2022 a 2024 roku w kilku miejscach. W Brukseli, w Strasburgu, w Samari o Min również. Z tych informacji, jak powiedziałeś, które posiadamy, Wiemy, że wszystkie teksty napisał ojciec, czyli Filip Lamiral Poirier, natomiast muzykę tworzyli obaj. No i wśród także osób zaangażowanych w całe to przedsięwzięcie także byli bliscy przyjaciele ojca, chociażby Rodolf Burger z którym znał się i przyjaźnił od początku lat 80., kiedy to tworzyli zespół Katonoma. Są podziękowania dla Rodolfa Bulgera w każdym razie, ale są też podziękowania dla Alfreda Hitchcocka. I hmm. myślę, że nie bez kozery utwór, od którego zaczniemy tę prezentację tej najnowszej płyty nosi tytuł Vertigo. Il ne la ralentit ses pas. Dans l'instant où il la regarde, le temps vient avec elle. Elle fait une image en marchant. Il désire cette image. Il aime son désir. C'est un rêve d'amour qu'une machination funeste jette du haut de la tour d'une mission espagnole. Il ne veut d'elle que l'image, la spirale de sa coiffure. La force, elle y consent, pour qu'il l'aime enfin. l'approcher de si près. Il verra tout vraiment. Ojciec i syn, Philippe Lamiral Poirier i Romeo Poirier we współpracy y, tuż przed śmiercią y, tego pierwszego z nich y, na płycie Image Parle. Ten album ukaże się 1 maja, a w HCH już jest 1 maja. To jest bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o y, ojca Filipa Lamirala Poirier, który w, przez całe lata w zespole Katonomu odpowiedzialny był przede wszystkim za brzmienie. On grał na gitarze, grał na saksofonie, na kontrabasie. Zresztą zaczynał od muzyki improwizowanej. No, Ornett Coleman był na początku jego bogiem. Później przeszedł fascynację muzyką punkową, nowofalową. Velvet Underground to był zawsze model trochę dla katonomy, bo nic nie było oczywiste i zawsze ta muzyka miała być inna. Natomiast ważne jest to, że w zespole Katonoma nadrzędny był tekst angielski. Oni często wykorzystywali albo teksty wielkich autorów z historii, albo sami pisali teksty po angielsku. Natomiast po rozwiązaniu zespołu Filip Poirier zajął się słowem, ale słowem wyrażanym w języku francuskim. I jakby ten język francuski zaczął być dla niego istotny. Zaczął współpracować także, o czym nie powiedzieliśmy, z artystami sceny niemieckiej, berlińskiej, ze Stefanem Schneiderem, zespołem Tarwater. Są takie nagrania, są takie płyty, w związku z tym y, poznawał trochę inną estetykę, zresztą ze Strasburga nie miał tam powiedzmy daleko. Natomiast to jest to, co później wykorzystał y, już w swoich solowych płytach, ale także w nagraniach, które robił z synem które państwu dzisiaj prezentujemy. Także bardzo różne doświadczenia i to, że pisał po francusku, że wrócił do tego języka, no to też było znaczące. Jeszcze dwa utwory z tej płyty Image Parler, Sematin i Galik Philippe, Lamiral Poirier i Romeo Poirier. ce matin, et la porte était entr'ouverte, laissant entrer une légère brise salée, un brouillard de sable fin et le bruit froissé des agents. La lumière était blanche, et je regardais dans la pièce les objets qui traînaient, un peu de papier brun. Quelques crayons rapportés la veille. Trois brins de térébenthine tenus entre mes doigts tout au long du chemin. La lampe torche posée en rentrant sur le rebord de la fenêtre. Mes habits sur le fauteuil cachant le journal d'hier Il est terrible, une Romeo Poirier i Philippe Lamiral Poirier. Garik, a wcześniej Semata, z albumu zatytułowanego Image Parle. I to jest ta nasza prapremiera. Y, płyta, która wyjdzie za półtora tygodnia i płyta, która jest y, no, hołdem poniekąd. Y, ojca, y, syna dla ojca, y, który myślę, w jakiś sposób ukształtował y, wrażliwość y, Romeo Poiriera na, na muzykę. Nie dokończyliśmy tego wątku filmowego. On też jest tutaj istotny, bo Hitchcock, bo Vertigo, bo Zawrót Głowy. Tak, tak. I przy okazji różne inne wątki filmowe. No to jest muzyka, która myślę, że z obrazem zagrałaby idealnie, ale jej siłą jest to, że bez obrazu, słuchana w domu czy słuchana przez radio, również przywołuje obrazy i wywołuje niezwykłe zupełnie... Emocje. Ja wspomniałem o tym wątku niemieckim, i on nagle okazał się tutaj bardzo istotny, zwłaszcza w pierwszej kompozycji sematonii. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, ale te zapętlenia, te bardzo charakterystyczne powroty, to było coś, co charakteryzowało zespół Tarwater, chociażby z okresu płyty silur. No i to, że Filip Poirier współpracował z muzykami niemieckimi, to także słychać w tej muzyce i w tym, co dzieje się na tym albumie, ale tych związków i tych koneksji jest znacznie więcej. Bardzo piękne obrazy dźwiękowe. I masz Parle. A Romeo Poiriera znamy od mniej więcej 10 lat. On w tej chwili działa głównie w Brukseli. Nagrywa dość regularnie płyty z takimi kolażami dźwiękowymi, słuchowiskami, opowieściami o plażach, tak jak na pierwszym albumie, Plaja Riel. Hotel Nota, to też, był taki, to też była taka płyta nadmorska. Później właśnie ten Of the Record, wspomniany, ale też wcześniej album zatytułowany Living Room, który ukazał się w roku 2022. To wszystko płyty, te ostatnie, publikowane przez Jana Jelinka w jego wytwórni Fetish Records, więc też cały czas związki ze stroną niemiecką Wszystko są. To jest Przeszło łączone. z ojca na syna. Tylko z innym muzykiem niemieckim ma związek Romeo Puerie. To jest świetna wytwórnia, świetna marka. Więc jeżeli Jan Jelinek coś słyszy w tych utworach, to już można mu zaufać, że tu, jest, że tu się dzieje coś ciekawego. A Jelinek słyszy na pewno. Tak, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzą ciekawi współpracownicy i autorzy remiksów i te remiksy się ukazują co jakiś czas związane z kolejnymi płytami Romeo Poirier i tak po albumie Living Room ukazał się zestaw remiksów i tutaj produkował się Eli Kessler, amerykański, świetny amerykański perkusista w utworze Statuario. Romeo Poirier z albumu, właściwie z epki, z remiksami, Statuario w remiksie Eliego Kesslera. I to już jest prawie, prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu. Przypominamy Państwu o płytach Filipa Poirier, zespołu Catonoma, jego solowych albumach, no i o tym wszystkim, co robi Romeo Poirier, bo cały czas regularnie dostarcza nam swoją nową muzykę. No teraz już bez ojca będzie kontynuował tę ścieżkę, ale myślę, że cały czas jest konsekwentny w tym, co robi. Zatem możemy oczekiwać kolejnych takich obrazów dźwiękowych, słuchowisk i drobnych eksperymentów z dźwiękiem, ale to jest takie eksperymentowanie bardzo miłe dla ucha. Na zakończenie "Muscle de Sable z albumu Living Room playlista nasza, na Facebooku HCH, na naszym blogu hchwordpress.com, tam Państwo znajdą wszystkie informacje o również archiwalnych audycjach. A za tydzień wydanie jubileuszowe 350, na które Państwa bardzo serdecznie zapraszamy, a już dziękujemy dzisiaj Elżbieta Malinowska i my. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.